Nie było nic jasne. Jakże można zabijać, zabijać, mówiła patrząc na chłopca moja towarzyszka. Ile macie lat, towarzyszu? Dziewiętnaście niedługo skończę. Pił wolno kobos. I myśmy jeść zaczęli, powoli, myśląc o czym innym. Jestem w młodzieży komunistycznej od dwunastego. Mam przeszkolenie, mam staż partyjny. Za dwa lata przejdę do partii. Wszędzie gdzie indziej tacy sami, mili, jasno patrzący chłopcy, cieszący się, że za rok będą już na uniwersytecie. Za rok po maturze. Za rok pójdą do wojska. A Kobos Sanchez nas uspokajał. Czekajcie, mówi. Myślicie, że męczyłem? Nigdy. Myśmy zawsze humanitarnie. Zobaczycie. Zajedziemy. Taki to, a taki to, wedle spisu. Bierzemy ze sobą do wozu. Opierał się, no to trzeba było inaczej. Jak szedł po dobroci... To nic mu nie było. Brało się go do wozu. — Gdzie mnie wieziecie? — Nic się nie bój. — Uspokajaliśmy. — Nic się nie bój. Jedziemy do aresztu. Tam cię zbadają. Jeśli nie miałeś broni, wypuszczą. — Ale przecież nie znaleźliście u mnie broni. Bo też istotnie, tacy mieszczanie nigdy nie mieli broni. Po co im w mieście broń? Ale to było tak, żeby uspokoić, żeby się nie rzucał. A więc powiadamy, ładnie, żeś nie miał... Ale my nie policja, my nie możemy spisać protokołu z tego. Jedziemy do urzędu. Potrwa może pół godziny. Trzy kwadranse najwyżej. I czy państwo uwierzą, zawsze uspokajały typa te trzy kwadranse. Już się nie rzucał. Dopiero jak zobaczył, że za miasto zaczynał się niepokoić. Gdzie mnie wieziecie? Ale wtedy już się stawało i mówiło, wysiądź. On już niespokojny wysiadał. Wtedy trach w tył głowy z rewolweru. A pourtant, tuż za nim. Ten, co przy nim z lewej strony siedział, już miał Browning odbezpieczony w rękawie. Typ dostawał kulę równo w ciemie, nim się zdążył obejrzeć, zakrzyknąć. Oczywiście, że byli tacy, to się znęcali. Różne męty się przyłączyły. Czasem pokrzywdzeni, odpłacali za swoje. Ale my nigdy. To było zupełnie humanitarnie zrobione. Chłopak opowiadał nam spokojnie zupełnie jako partii futbolu, zupełnie jako meczu, nie drgnął na najmniejszy moment. Na moment nie stracił pięknej, szlachetnej jasności w twarzy. Na moment się nie powstydził. Ale przede mną, przed moją towarzyszką, stawały wszystkie opowieści grozy z Nocy Madryckich. Cała lista zaczęta nazwiskiem porwanego w nocy pod policyjnym pozorem Kalwa Sotelo. Jakże różnie patrzymy na świat my i ten chłopiec. I zabijaliście kobiety? Kobiety? On jakby nieco się stropił. Może, że pytała go też kobieta. Nie, powiada. Nam to jakoś się nie trafiło. Inni, owszem, czemuż by nie? My raz jeden. Tak zeszło. Jak zeszło? Ano, mieliśmy brać męża i wzięliśmy. Rewizja nic. Tak tylko przetrząsało się zawsze na początek, a potem do starego z nami. Ale on się nie dał. Mówię wam, miarkował. Co prawda to było już we wrześniu, może burżuje nie byli już znowu tacy głupi, wiedzieli, że jak się po nich przyjeżdża autem w nocy, to nie na dancing. No i pewno miał sprawek wiele na sumieniu, więc nie chciał iść. My siłą i z rewolwerami. On płacze z kamle, a ona dopada. Nie i nie. Weźcie mnie z nim, weźcie mnie z nim. My mówimy, nie ma rozkazu. Mąż wróci tym samym wozem za chwilę. Możecie się nawet nie kłaść z powrotem, obywatelko, i czekać. Ale ona popatrzyła w oczy i tylko zaraz kłamiecie psy, kłamiecie. Psy powiedziała do nas. My do niej, ale ona woła, jak jego macie zabić i mnie razem zabijcie. My znowu nie ma rozkazu i na przedpokój z nim już na schody. A ona wtedy na tych schodach cała wściekła, zabijcie go, zabijcie, ale pamiętajcie, przyjdzie dzień, że waszą krwią będą kwiaty w ogrodzie podlewać. No i co, mieliśmy ją tak zostawić? To niech jej tłuste ścierwo się zgnoi. Takich trzeba usuwać. Świat będzie od tego usuwania lepszy. Odsunęliśmy wszyscy talerze. Była cisza w jasnym jesiennym słońcu. Patrzył szczerze, uczciwie i jasno Kobo Sanchez, który zabijał. To, co inni znali przez pryzmat grozy z relacji rodzin pomordowanych, świadków nocnych porwań z mieszkania, myśmy oglądali teraz przez spokojną opowieść młodego, miłego chłopca. Miły chłopiec, słów tych proszę nie czytać z ironią. Jestem głęboko przekonany, że dziś jeszcze fotografia tego chłopca mogłaby się śmiać najjaśniejszym uśmiechem młodości z propagandowych fotoreportaży Walencji. Spotkawszy go na ulicy w Polsce, odwrócilibyśmy się za nim, podawszy mu ręce, uśmiechnęlibyśmy się do niego. Opowiadanie nie zmąciło pierwszego wrażenia. Podkreśliło je jeszcze. Nie było dla mnie strasznym, że tak zabijano, że zabijano, wiedziałem. Strasznym było, że zabijali tacy właśnie najlepsi, szczerze patrzący chłopcy, nie tylko niezbrodniarze, nie tylko nie ludzie zwyczajni, ale najpewniej dobrzy idealiści, najlepsi. Strasznym, właściwie najstraszniejszym było to, że istniała siła, która mogła im po tym wszystkim przywrócić tak nieskończenie niezmącony spokój. Prawie niewinność dziecka. Wiekami wysilano się, żeby człowiek był lepszy. Wszystkie moralności zdrenowywały pociąg do występku nawet u najgorszych pociągniętych lub popychanych ku złemu, a teraz mordowanie stawało się naraz tak naturalnym i czystym, jak dla jakichś najdzikszych plemion głębokiej Azji. Stanęły jakieś olbrzymie śluzy, które podniosły poziom wód, rozlały go szeroko, zatopiły nimi i wyrównały wszystko, a potem wygładziły się same w błękitną jeziorną roztocz pogodno jak spojrzenie tego chłopca. Kobo Sanchez wierzył głęboko, że zło na świecie sprowadza się do tego, że istnieje wadliwy ustrój. Zmienienie złego ustroju było dlań równoznacznym ze zwycięstwem dobra na świecie. Kobo Sanchez zmieniał zły ustrój, ale zapomniał o jednym, że tymczasem człowiek, on sam, setki tysięcy i miliony jemu podobnych, stawali się gorsi, sami o tym nieraz nie wiedząc. Nie ma już samolotów. Możemy wracać z naszej polnej drogi ku głównej szosie na Madryt. Bo walka o Madryt toczy się właściwie w ramionach trzech idących od niego szos. Na Talavera, na Toledo i na Aranjuez. na Navalcarnero, Valdemoro, potem Getafe, Parlo, Pinto. To będą etapy tych dróg kolejno zdobywane czy tracone. Przy domku drużnika stoi ambulans szkocki, ten sam, co widziany przed godziną. Gzisie do nas ta sama czarna i pucata milicjantka. Witają niedawni znajomi z postoju. Ich także nie ostrzelały samoloty. A jak długo krążyły? Gdzieś pozostało auto. Idziemy do auta. Podjedziemy na inny odcinek frontu. Jamy hetafe. zajeżdżamy na obiad w dawnym klasztorze pijarów lokalu Frente Popular. Pijarzy zostali rozstrzelani. Niepodobna dowiedzieć się ilu. Po południu objeżdżamy inne pozycje. Wieczorem wracamy do domu. W kawiarni rondy w mówią nam, że futor, gdzieśmy rano byli, został już zajęty. Uważamy to za plotkę. Byliśmy tam o 11:12. No to zgadza się. Istotnie o 11, dwunastej pojawił się tam rekonesans lotniczy. O pierwszej w tym kierunku przeprowadzono atak. Linie bojowe były od tego miejsca o cztery kilometry, prawda? Ale opór nie trwał długo. Nowe wiadomości potwierdzają relacje. Wiemy teraz, za czym tak długo myszkował Kaproni. Otóż tak jak co dzień, co dzień, nie ma nigdzie wielkich, zaciekłych walk. Jeździmy do pierwszych linii bojowych, ale prawie nie spotykamy rannych. Może przejdę tę wojnę, nie widząc prawie trupów. Przecież zapędzamy się dobrze na czoło. Jak to się dzieje? Po prostu nigdy jeszcze, z jednym może wyjątkiem nigdy w tej całej wojnie, nie byłem na terenie zdobytym na nieprzyjacielu. To zawsze odstępowali albo utrzymywali się na swych pozycjach czerwoni. Plac walki zwykle był w ręku białych. Zagarniali go wraz z trupami, jakie uścielały drogę, wraz z rannymi leżącymi na polu. Widzimy kolejno, jak ufortyfikowane, omotane drutami zasieków pozycje przechodzą do nieprzyjaciela. Codziennie kurczy się zasięg naszych wycieczek. Trzy dni temu dotarliśmy pod Ilieskas. Dziś byliśmy od niego 18 kilometrów. Mówiło się o nowym odwrocie. Co sprawia tę systematyczną, codzienną klęskę rewolucji? To nie tylko milicjant w polu jest inny. Nie umie się bić, nie umie oprzeć się na równinie. To nie tylko przewaga tamtych jest tak znacząca. Liczebnie ona nawet nie istnieje. Technicznie? O czołgach wspominają nam rzadko. Samoloty? Samolotów jest dużo, ale są i działa przeciwlotnicze i wreszcie jest mała skuteczność tych samolotów. Co innego zbombardowane miasto, wieś, transport na szosie. Co innego żołnierze w polu, zygzagowata kreska okopu. Tylko jest coś innego... Oto i my i wszyscy inni dziennikarze na wojnie się nie znający, odczuwają przecież zupełną po tej stronie konfuzję, zamieszanie, brak władzy, a jednocześnie od strony tamtej idą ku nam za każdym razem pchnięcia celowe, wymierzone, zamierzone. Jest jakiś rozum, jakiś plan i jakaś inicjatywa tamtych posunięć. Nie ma jej tutaj. Wraca się wieczorem przez miasto, auto jest zatrzymane jakimś pochodem. Więcej demonstracje, tłumy ludzi młodych, entuzjazm. Wszystko to kipi w mieście, ale wszystko to stygnie o kilka kilometrów stąd w polu, w okopie, a to pole staje się coraz bliższe. Ostatniego z tych długich dziewięciu dni października wyjechałem raz jeszcze z panną Jeziorańską na front. Tym razem nie pojechaliśmy ani na talavera, gdzie już nawal Carnero było w ręku powstańców ani na Toledo, gdzieśmy przez dwa dni dreptali na miejscu. Pojechaliśmy trzecią, najbardziej wschodnią szosą, Cerro de los Angeles, maleńkie Pinto, Valdemoro, Aranjuez. Ale z Valdemoro znowu szoferzy nie chcieli jechać dalej, zasłaniając się zakazami. Podeszliśmy o pozwolenie do kwatery dowódcy głośnego już piątego pułku Listera. Nadleciały właśnie samoloty. Schroniliśmy się do jednego z domów komendy, pełnych żołnierzy. Po kilku słowach naszej rozmowy zauważyliśmy, że stojący obok człowiek w cywilnym ubraniu słucha jej i zdaje się rozumieć. Rozmawialiśmy dalej dość obojętnie. Nieznajomy przedstawił się. Jakiś Frankowski czy Jankowski. Chciałem sprecyzować, tłumacząc, że mam znajomych jednego z tych nazwisk. O, lepiej, że nie wymawiam dokładnie. Nieznajomy poinformował, że jest tu jako tłumacz przy swym szefie Rosjaninie i w Servicios Especiales. Służba szczególna oznaczała tyle, co GPU. Nie pytaliśmy więcej, ale on sam mówił jakoś chętnie. Powiedział, że rozpocznie się wielka ofensywa, której się spodziewano. Podłychtaliśmy go parę razy zapewnieniami, że są to rzeczy tak tajne, że nikt tego nie wie. A ja wiem, mówił chytry tajniak. I lapał, ile wlazło. Na szczęście dla swoich panów nie trafił w nas na wywiad i wiedział stosunkowo mało. To, co było najważniejsze, to to, że przyjdzie wielka masa rosyjskich tanków. Dwa dni później, wieczorem, nasze auto przeciskało się przez ulicę Przedmieść, wracając z tej samej strony. Musieliśmy naraz stanąć. Przez szyby, za tłumem ludzi, nie było zrazu nic widać. Tłum krzyczał i machał rękoma. Myśleliśmy, że prowadzą jeńców. Ale nagle za zakrętu wypadł pierwszy szaro-zielony tank, i zaczął ze zgrzytem swych gąsienic łupać po asfalcie. To był naprawdę tank, nieopancerzony samochód. Za nim jechał drugi, wysuwał się trzeci, czwarty, dziesiąty. Na widok jedenastego ludzie niemal dostali spazmów. Ulica Przedmieścia Madryckiego, tak jak nasza Czerniakowska, wyła z radości. Tego dnia pierwsze pociski armatnie dosięgły Przedmieść. Teraz tanki waliły jeden po drugim, jeden po drugim. Milicjantowi z eskorty auta rozwiązał się naraz język. Powiedział, że te tanki stały od przedwczoraj przed Madrytem, w polu, że nie wprowadzono ich do miasta, by nie wpadły w oko szpiegom generała Franco, że teraz bocznymi drogami i ulicami przeprowadza się je po nocy na tamten front, na jutro. Więc to jutro. Tanki sunęły dalej żelaznym pochodem. Powiedziałem mej towarzyszce, żeby liczyła, ale jej się gdzieś na czterdziestym którymś urwała liczba. Miało się wrażenie, że ta potęga, waląca już chyba z pół godziny madryckim przedmieściem, przejeżdża po nas, nas samych przymiażdża. Miało się wrażenie jakiejś siły, wybuchłej potajemnie, której nikt się w świecie nie oprze. Jakiejś bardzo rosyjskiej, dynamicznej, pierwotnej potęgi. O takiej potędze rozumiałem, że mogli mówić Francuzi w 1914 roku Rouleau Compresseur. Przed taką siłą korzyli się z samego już kultu siły ci wszyscy, którzy w sierpniu wojennym Warszawy obrzucali kwiatami konie wielkoksiążęcych kozaków. Sam Madryt tego dnia jakby właśnie przycichł, jakby przysiadł. Dziennikarze snuli się w klubie, nieliczni i małomówni. Nikt nie lubił zdradzać się z tego, co wie. Przed oczyma zresztą ja sam miałem tego dnia tylko miarowo podnoszący się ruch stalowych gąsienic. W pokoju o zapuszczonych szczelnie storach Czytałem do bardzo późna. Aż w zmęczeniu roztopił się ten dziwaczny, pierwszy raz zasłyszany stukot jakby żelaznych sandałów, powoli ciężko stawianych na bruku, łoskot stąpającej po półwyspie iberyjskim pierwszymi krokami swych czołgów czerwonej interwencji. CZERWONI WAREGOWIE Będę zawsze żałował, że dnia 2 listopada 1936 roku o godzinie czwartej nad ranem nie znalazłem się w Hiszpanii na 23. kilometrze drogi szosowej Madryt-Murcja-Kartagena, za Pueblem-Waldemoro w polu, nieco w prawo. Będę żałował, że nie należałem do tych nielicznych, zresztą mi współczesnych, którzy tego dnia mogli widzieć, jak przed kwaterą pułku, który najlepiej moralnie przeniósł na sobie ciężką próbę sześciotygodniowego nieustannego odwrotu piątego pułku milicji madryckich, uformował się szyk bojowy kilkudziesięciu przybyłych tanków. Mało żołnierzy patrzących zdawało sobie może z tego sprawę, że jest to coś więcej jeszcze niż ofensywa mająca zatrzymać pochód na Madryt, rozpoczęta w niezwykle sprzyjających warunkach, choć zapewne wiedzieli o tym wszyscy, że bezpośredni obiekt porannego ataku to coś więcej niż miejscowość Sesenia. Przecież musieli być i tam ludzie, którzy w owej godzinie porannej powiedzieli sobie nareszcie... Tak samo jak powiedziano sobie nareszcie w niejednym ze sztabów generalnych, którym w sierpniu 1914 roku rozkaz mobilizacyjny zelżył wieloletnie napięcie nerwów, czujność wobec obcych zbrojeń, obawy, że przeciwnik wyprzedzi ich własne. Musieli powiedzieć to sobie ci Rosjanie siedzący za zapuszczonymi płytami stalowymi swych tanków. Musieli to myśleć technicy włoscy z tamtej strony. Datę tego świtania, dzień 2 listopada 1936 roku, małą miejscowość Sesenia na południe od Madrytu, wśród pól i gajów oliwnych, z maleńkim dworcem kolejowym i całą małomieszczańską prowincjonalnością, która dziś wraz z Sesenio istnieć przestała, trzeba nam sobie zapamiętać. Wtedy i tam starły się bowiem po raz pierwszy dwa współczesne antagonizmy świata – bolszewizm i faszyzm. Napięcie nagromadzonej wrogości tych dwóch światopoglądów wyładowało się po raz pierwszy orężnie. Żaden z dziennikarzy obcych, może poza rosyjskimi, trzymającymi się na uboczu od reszty, nie był świadkiem wszczęcia kontrofensywy rządowców. Przekonani, że wyruszy ona raczej wzdłuż drogi na talaverę, by odciąć od głównego korpusu sił Franco, te, które zapędziły się, były prawym skrzydłem aż pod Aran mieliśmy zrazu wyjechać tegoż dnia rano ku Navalcarnero. Dla przezorności wybraliśmy jednak drogę środkową, toledańską. Można z niej było w każdej chwili zboczyć, bez nakładania drogi, na właściwie teatr wydarzeń. Już w Hetafe mieliśmy pierwszą wiadomość. Ofenzywa rządowa istotnie ruszyła rano i do chwili obecnej odbiła już cztery wsie. Sesenie, Torejon de la Calzada, Torejon de Belasco i czwartą niezapamiętaną. W tej chwili trwać miał atak na Ilieskas. Było znać widoczne podniecenie. Minęły nas także furgony rannych. Nawet szoferzy nie wzbraniali się jechać dalej. Huk strzałów dochodził prawie niewstrzymaną falą. Niemniej za Parlo musieliśmy wysiąść i podejść dalej ku Torrejon de Velasco. Była to wieś leżąca na samej drodze szosowej na Ilieskas i Toledo. Podczas gdy drugi, mniejszy Torechon leżał nieco z boku, bliżej Sesenii, Między ramionami szos na Toledo i na murcję Kartagenę. W pewnym momencie wśród żołnierzy na szosie spotkaliśmy Rosjanina. Był woźnym ambasady sowieckiej, bez munduru i broni. Minęliśmy grupę, niedługo jednak później powiedziano nam, że dalej nie wolno ze względu na rozwijającą się ofensywę następować. Podeszliśmy więc polem z boku, gdzie już nie przestrzegano tak bardzo tajności wojny. Polem szła właśnie tyraliera wysłana na mały torechon. Jak się okazało, nie był on wcale zajęty, czy raczej po chwilowym opanowaniu został odbity. Grupa armii marokańskich Regulares broniła się z domów wioski i wielkiej, czworograniastej wieży kościoła. Za wzgórzem mogliśmy stosunkowo z bliska, leżąc na ziemi, śledzić tę obronę. Tymczasem ponad naszymi głowami, z pozycji o kilka kilometrów wstecz, przelatywały pociski. Artyleria rządowa brała za cel Torre Mały. Osłonięte wzgórzem stały dwie kompanie gotowe do ataku. O atak ten trwały właśnie telefoniczne targi między dowództwem oddziałów a niewidzialną komendą. Zdaje się, że komenda ta kierowała jednocześnie ogniem artyleryjskim, bombardującym wieś i nie żądała rozpoczęcia ataku. Komenda oddziałów nie była wcale tego zdania. Odpowiadano... Byłem przy tej rozmowie podobnie jak żołnierze, że obstrzał artyleryjski jest niedostateczny, przenosi lub nie donosi, że natomiast karabiny maszynowe nieprzyjaciela wytłukłyby każdy atak. Po kilku minutach telefon polowy rozdzwaniał się na nowo. Ta sama rozmowa toczyła się z tymi samymi argumentami, żądaniami i odmowami, tylko w tonie bardziej podrażnionym. Żołnierze, jak się zdaje, również nie rwali się do walki. Okazało się poza tym, że i w drugim leżącym na szosie Torechonie, do którego nas nie dopuszczono, sytuacja jest niewyjaśniona. Tuż za wsią, albo i w niej samej, wywiązywała się nowa walka. Wróciliśmy koło godziny drugiej do Hetafe zjeść jak poprzednio obiad w dawnym klasztorze pijarskim. Było pewnym, że na tym przynajmniej odcinku ofensywa nie postępuje już naprzód. Wychodząc zobaczyliśmy sunący uliczką rząd tanków. Szły one teraz powoli, eskortowane milicjantami. Stanęły nawet i o coś pytano. Zatrzymałem się z aparatem i zrobiłem zdjęcie. Stanku, który wypadł na pierwszym planie, patrzył ktoś jakby znajomym wzrokiem. Na głos mojej towarzyszki, że mówią do siebie po rosyjsku, przyskoczyłem do tanku. Siwe oczy żołnierza patrzyły istotnie znajomo. Ty ruski? Zapytałem. Zwitki? Mimo woli przeszedłem więc na ukraiński, co okazało się szczęśliwym. Szeroka twarz słowiańska rozszerzyła się radosnym uśmiechem. — Ja z Połotawszyny! — zawołał tryumfująco. — A ty z Witki, tut, wziął Ja Polak! — odpowiedziałem po prostu. Twarz ścięła się jak przerażona. Ale w tej chwili opadli nas jacyś ludzie, inni ludzie, milicjanci i tankiści. Chłop o typowo wielkoruskiej twarzy rzucił się na mnie. — Stupaj! — – Sztoty, stupaj! – ciebie, zacząłem oponować, ale drap łapał już za aparat panny Jeziorańskiej. Miała ona nie Kodaka, ale Flexa, trudnego do schowania i widocznego. Zaczęła się wzbraniać, że nie fotografowała. Milicjanci rozpędzali wszystkich, którzy chcieli podejść do tanków. Nie wiadomo, czym by się sprawa skończyła, gdyby naraz nad Hetafę nie pokazały się samoloty. Tanki ruszyły naprzód, tankiści z nimi, milicjanci pochowali się po domach. Myśmy zeszli do piwnic klasztoru, gdzie już uciekło kilkadziesiąt osób. Po pół godzinie nie było tanków. Kilka bomb spadło na ulicę. Jakieś domy były rozwalone, trup konia leżał przy furgonie. Pojechaliśmy dalej, ale teraz drogą na Waldemoro. Stąd wyszła rankiem ofensywa na Sesenię. Nie było złudzeń. Żołnierze tu grupami wracali szosą. Sesenia była odbita. Od obu Torehonów dochodziła zażarta strzelanina. Ulice pełne były wojska. Robiło ono wrażenie znużonego i wyczerpanego. Nie mogliśmy się dowiedzieć, co zaszło między świtem a wieczorem. Nie mogliśmy zrozumieć, jak siła kilkudziesięciu tanków, gdy po drugiej stronie były one jeszcze wówczas rzadkością, mogła przejść tak bez rezultatu. Dopiero dużo później znalazłem na to odpowiedź. W warunkach, których dokładniej nie opiszę, mogłem rozmawiać z jednym z rosyjskich tankistów, mniej podejrzliwym, a bardziej wygadanym niż ów Połtawszczyk. Opowiadanie Rosjanina ciągnęło się rozwlekle, ale barwnie. Na sesennie poszły, wedle jego wersji, dwie fale tanków. Jedna posuwała się wzdłuż toru kolejowego, druga od szosy na ranhues. Bez trudu przełamano pierwsze linie obrony. Tanki były czymś, czego się tu zupełnie nie spodziewano, zwłaszcza w tej ilości. Moment zaskoczenia wybrany był więc świetnie. W dwadzieścia minut odruszenia na wieś była ona zajęta. Tanki przeszły przez nią jak przez chleb, mówił z satysfakcją tankista. No i co stało się z chlebem? Zabawiło mnie porównanie. Pomalutku, brat, pomalutku. I odpowiedział, że przeszedłszy wieś, stanęli znowu w szyku. Tłumaczył mi, jak wygląda ten szyk tanków, ale nie spamiętałem. Byli gotowi ruszyć naprzód wedle planu ofensywy. Tymczasem okazało się, że piechota milicjantów, która miała iść za tankami, nie idzie. Nie ma jej. Tank bez piechoty nic nie może zrobić trwałego, tłumaczył. Uważając, że zapewne opanowanie sesenii zajęło milicjantom więcej czasu, ruszyli wstecz im pomóc. Tymczasem okazało się, że w sesenii Zaskoczeni Regulares i Maurowie zorganizowali zaciekłą obronę. Rosjanin opowiadał o niej szczegóły niemal nieprawdopodobne. I tak miano wciągnąć armatki na dachy domów i a Bupotan walić w nadchodzące tanki. Nie było co robić, kończył. Trzeba było wjechać w taki dom. Naszemu nic to wjechał, ale hispanska dzierewnia, opowiadał kręcąc głową, to nie nasza ruska dzerewnia. Ona nie zdzieriewa, konstatował swe głębokie odkrycie. Po niej nie przejedziesz jak po naszej i wzdłuż i na piererios. Ona z kamienia. Ruszył nasz motorem, wwalił się na ścianę. Scena łopnuła, on wjechał na Maurów, rozgniótł żmiję. Ale tam była druga ściana, ani rusz. Chce zawracać na drogę, ale rozpędu od tej ściany wziąć nie może. Gruzu ma z tyłu, od tej pierwszej całą górę. Nie przejedzie. A tu już maur na tanku z benzyną, z ogniem, leje i zapala. Dwie nasze maszyny tak zostały. W tej wsi coś my wzięli w trzy migi. Pytałem o milicjantów. Okazało się, że nie ruszyli. Poszli, stanęli w drodze i pełni większej ciekawości niż entuzjazmu, śledzili przejście tanków przez wieś. Istotnie opór murowanego, kamiennego Puebla, bronionego przez doskonałego żołnierza, a taki niewątpliwie znajdował się tam właśnie, był groźny. Tymczasem sytuacja zaczęła stawać się krytyczna. Milicjanci nie nadchodzili, ale linie telefoniczne SESENI zaalarmowały już cały front. Tankiści rosyjscy za późno, nieraz pod gadem kul, musieli wyskakiwać z tanków, przecinać biegnące po ziemi druty telefoniczne. Już podczas tej pracy poszybowały pierwsze pociski artyleryjskie. Potem ukazały się tanki włoskie, nieliczne, ale większe. Pomoc rosyjska, a raczej współdziałanie rosyjskich tanków z piechotą milicyjną w tym pierwszym razie zawiodło. Znaczną przeszkodą była absolutna niemożewność dogadania się Rosjan i Hiszpanów. Bodaj ów woźny na drodze wysłany był na tłumacza. Że zaś obraz kreślony przez tankistę był prawdziwy, tego dowodem były liczne już na zajutrz nawoływania prasy, że tank jest wprawdzie orężem zwycięstwa, ale sam bez wsparcia piechoty nic jeszcze nie może. Claridad wołało po raz pierwszy, mamy uzbrojenie równie dobre jak wróg, nawet lepsze, a na pewno liczniejsze. Jest nas więcej od przeciwnika, duch panuje u nas lepszy, mamy wszystko co trzeba do zwycięstwa. Całe popołudnie i wieczór daremnie szukałem auta na jutro. Jutro mogły decydować się losy ofensywy. Walka o Torre Hony była nierozstrzygnięta, wynik walki o Sesennie niedokładnie wiadomy. Liczba tanków rosyjskich mogła zdziałać swoje. Nie wiedząc jeszcze o tym, że Tyraliera zawiodła, nie rozumiałem zupełnie, podobnie jak bodaj wszyscy dziennikarze obcy, skromnych rezultatów pomocy rosyjskiej. Fakt tej pomocy zajmował oczywiście wszystkich, bo dotąd mówiło się o niej mało, a jeśli pracowała, to w zupełnym milczeniu. Obecności rosyjskich tanków i rosyjskich tankistów nie dało się już ukryć choć pisma madryckie opublikowały podobizny czterdziestu rasowo-iberyjskich Gonzalesów i Fiewrów z podpisem Nasi Dzielni Tankiści. Niestety wygadany generał-speaker Kei Podejano podawał w Sewilii nazwiska schwytanych w seseni Rosjan. Mówiono o tym wśród dziennikarzy, zresztą dość delikatnie, bo obok tanków zdołano zapożyczyć już z Moskwy nieco wypróbowanych metod GPU. Para polskich Żydów zasiedziałych w Hiszpanii kręciła się co wieczór po holu Café Gran Billa i ziewając wytwornie spełniała swe funkcje podsłuchowe tak gorliwie, jakby to były kuluary Sejmu Polskiego i rozmawiano w nich o tajnikach gospodarki lasów państwowych. Były to sposobiki polityczne nie na miarę wielkoświatową. Sam Litwinow zapowiedział był przecież, że wobec notorycznego gwałcenia nieinterwencji przez państwa faszystowskie Rosja nie uważa się więcej za skrępowaną zobowiązaniami neutralności. Transporty broni z ZSRR stały się tak olbrzymie, że ukryć tego nie było sposobu przy nie wiedzieć jakiej policji. Niestety innym zarządzeniem, szczególnie krępującym, było odmówienie większości dziennikarzy aut prasowych.